Natomiast my do końca nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego publikacji, tego raportu, bo to, to dopiero się okaże. On będzie na pewno jakimś paliwem. Pytanie, na jak długo będzie tego paliwa starczyło w debacie. Być może ten temat będzie za chwilę przykryty innymi ważnymi wydarzeniami w polityce międzynarodowej czy w polityce krajowej. Więc zawsze przy takiej publikacji bomby nawet jeżeli to jest bomba, to nigdy nie wiemy, jak silne będą to, skut, skutki mamy tak tak. rażenia. Poza tym, ja myślę, że ten temat już jest w jakimś sensie przebrzmiały. Pamiętajmy, że po 20 latach wielu bohaterów już, że tak powiem, nie żyje albo jest wyeliminowanych jakby z życia publicznego. A może więc... to była jakaś nagroda pocieszenia na odchodne dla Cęskiewicza ten proces uruchomienia raportu? Można powiedzieć, że to jest jakiś jego e, sukces, no bo może powiedzieć, Opublikowaliśmy raport, moja jakaś misja się zakończyła, natomiast uważam, że z punktu widzenia Cenckiewicza jest to dobry moment na odejście, bo to mu utwiera pole takie, które on bardzo lubi. Bycie ideologiem, bycie autorem, który jest obecny w debacie publicznej, który kształtuje opinię na prawicy. To jest dla niego bardzo wygodna pozycja. Ona daje mu możliwość dowolnego wejścia w, do polityki, jeżeli będzie chciał, bo być może on pozostanie przy tej roli ideologa, a nie klasycznego polityka, ale de facto można powiedzieć, że Sławomir Cenckiewicz stał się politykiem wchodząc głęboko I tym bardziej te deklaracje poparcia dla Przemysłowa Czarnka, włączenia się w kampanię, powodują, że jest w jakimś sensie, można powiedzieć, że jest politykiem, nawet jeżeli nie będzie startował w wyborach. No, pytanie teraz do pani doktor, czy, czy Sławomir Cęckiewicz u boku Przemysława Czarnka w kampanii to jest, to jest przepis na sukces, czy, czy jednak na porażkę? No, pan Cenckiewicz, który rzeczywiście jest związany z takimi kwestiami, które są bardzo często kontrowersyjne i takie silne, mocne, to w pewnym sensie jest pomysł na prowadzenie kampanii. Pytanie, i tu, to, to co pan doktor też powiedział, ja się zastanawiam, czego tak naprawdę pan Cenckiewicz chce, bo my do końca nie wiemy. No wszedł w politykę, słusznie, w Pałacu Prezydenckim, ale no nie do końca najwyraźniej mu to odpowiada. Pytanie, czy przemysłowowi Czarnkowi jest potrzebny ideolog w tym momencie. No bo moim zdaniem jemu ideolog nie jest potrzebny. On ma swój pomysł na, te, na tę kampanię. Oczywiście do prowadzenia pewnej narracji dla określonej grupy wyborców, takich, którzy no, lubią tego rodzaju sensacje. Tylko to już jest czarny, prawda? O, no, obsługuje dlatego, ten elektorat, twardy, radykalny. Dlatego pytanie, czy, hmm. czy tutaj w ogóle ci panowie jakoś się ze sobą dogadają. No to jest w ogóle kwestia właśnie prowadzenia tej kampanii, a ja już w pewnym sensie... Hmm, Pan Czarnek pokazał, jak ta kampania ma być prowadzona. Pytanie, czy on kogokolwiek jest w stanie wciągnąć, można powiedzieć, w orbitę wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No moim zdaniem to będzie trudne, bo ten rynek polityczny już mocno się podzielił i mam takie wrażenie, że pan Morawiecki wie, co ma robić, albo ma pomysł, co ma robić i pan Przemysław Czarnek też go doskonale wie i te role zostały podzielone. No zobaczymy. Natomiast ja myślę, że to mm, gdzieś myślę, że pan cały czas szuka miejsca dla siebie i nie dookreślił jeszcze tego, co tak naprawdę chce. Pewnie w, w przeciągu najbliższych kilku, kilku tygodni dowiemy się, jaki jest jego cel. Natomiast to odejście z kancelarii... Mm, nie wiem, czy to do końca jest sukces. Na pewno dobry moment, ale mm, myślę, że to jest w pewnym sensie no, jednak taka, no, nie chciałabym powiedzieć porażka, ale powiedzmy no, jakaś kapitulacja wobec pewnych y, wyobrażeń, które były wokół Cęckiewicza. I pan doktor Sergiusz Trzeciak, Cęckiewicz y, zostanie, a może już został, oddelegowany właśnie na ten front walki z koalicją rządzącą? Myślę, że tak. Pamiętajmy, że Sławomir Cęckiewicz jest bardzo specyficzną osobą, która wymyka się spod takiego prostego podziału linii partyjnych PiS PiS-u. On jest również ideologiem, który trafia do sporej części Konfederacji, zwłaszcza tej części narodowej zainteresowanej tematami, którymi zajmował się Cęckiewicz. I Moim zdaniem na tym polega też ta, ten pomysł, żeby była jakaś osoba, która trochę y, będzie w stanie mówić językiem nie tylko PiSu, ale również Konfederacji docierać właśnie do tego elektoratu. A czy on y, poniósł porażkę, to pamiętajmy, że i tak y, nie miałby dostępu jako szef BBN-u y, do y, tajemnic. W związku z tym no, pozbawiony uszu szef y, Biura Bezpieczeństwa Narodowego no jest w pewnym sensie bezsilny. To były próby mocowania się w ciągu ostatnich miesięcy i to pokazało, że rząd tutaj nie, ustęp, nie ustąpi, będzie szukał jakichś innych powodów, dla których odmówi mu dostępu, czy odmawia mu dostępu. Dlatego myślę, że on trochę nie miał wyboru, natomiast rzeczywiście, jeżeli on chce kształtować opinię, to też może robić to z pozycji, Kogoś, kto jest jak w jakiś sposób zaangażowany w kampanię PiSu, a jednocześnie trochę puszcza oko do innych wyborców, również tych wyborców Konfederacji. To też jest pokazanie, że PiS chce pokazać, że zobaczcie, my mamy również osoby, które w jakiś sensie mają autorytet, są niezależne. Tylko to jest nie taka zawsze, twarz trochę. Yy, nie zawsze mówią językiem PiSu. Tylko to jest właśnie taka twarz, trochę nie wiem, czy się zgodzicie, Cenzkiewicz, twarz Macierewicza. Tak. To jest wyciąganie znowu osób, które w przeszłości szkodziły tak, prawu sprawiedliwości. Tak, ale wbrew pozorom ja myślę, że jest bardzo duża grupa, która cały czas wierzy w to, co mówi Antoni Maciarewicz. I, I myślę, że tu się zgodzę z panem doktorem, że faktycznie może tak być, że to jest poszukiwanie kolejnego tego pola. Pytanie, czy to pole w ogóle jeszcze jest. Jest tu, panie doktorze, czy nie ma? Myślę, że w jakim zakresie jest, tylko pamiętajmy, że cały czas mówimy o pewnej grupie elektoratu, to jest kilka, kilkanaście procent osób, które są zainteresowane bardzo mocno tymi tematami, siedzą w tych tematach, to ich interesuje. Natomiast e, zwróciłbym uwagę na zupełnie inny może wątek, ale to też się wiąże z wyborem twarzy, że PiSowi nie najlepiej idzie w tej chwili dobór takich twarzy, którzy, które by docierały do tych młodych wyborców. Bo dla nich kwestia raportu WSI i nx to jest jakaś historia pod sprzed, sprzed ich urodzenia niekiedy, zwłaszcza jeżeli mówimy o wyborcach, którzy będą głosować po raz pierwszy. Więc tutaj wydaje mi się, że gdyby PiS postawił na twarze, które rzeczywiście e, mówią językiem młodych i to nie tylko, nie tylko chodzi o to, że trzeba mieć jakiś, e, jakiś program, który by do nich trafiał, ale też trzeba znaleźć e, język i znaleźć też kanały komunikacji. To jest to, co udało się Konfederacji i co moim zdaniem całkiem dobrze udaje się Konfederacji Korony Polskiej, bo oni są bardzo aktywni w internecie, w mediach społecznościowych, na różnych kanałach, jest bardzo dużo podcastów, wielu influencerów, wielu dziennikarzy, którzy swoją sympatię, którą kiedyś mieli do pisu przelali w pewnym momencie na poparcie Sławomira Mencena, a teraz mam wrażenie, że to trochę idzie jeszcze bardziej w prawo w kierunku Grzegorza Brauna i Konfederacji Korony Polskiej. To jest często jakby niewidoczne z poziomu tych mediów tradycyjnych, ale to gdzieś jest bardzo silnie, podskórnie zakorzenione właśnie w, tej, w tych różnych narzędziach, które daje internet, media społecznościowe, ale też wiele podcastów. I to są autorzy, którzy są, chociażby Witold Gadowski, który jest śledzony przez setki tysięcy osób, jego, jego podcasty. Ale takich, takich autorów można by... Wymieniać wielu. I to są osoby, które właśnie zawiodły się na PiSie, przeniosły swoje poparcie gdzieś tam dalej na prawo. Natomiast PiS właśnie ma problem z tymi, z tymi wyborcami, szczególnie też z młodymi wyborcami, bo nie wie, jak do nich trafić, jak mówić językiem, który będzie dla nich zrozumiały. Jak znaleźć kanały komunikacji? No, no, ci młodzi pró pró i pani próbuję, doktor. przepraszam, próbuję, bo przecież Patryk Jaki z tym objazdem, no, który okazał się kompletną porażką, ale jakaś tam próba była. Bardzo nieudana i myślę, że dalej po kłosie tej nieudanej próby będziemy obserwować. Natomiast moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość raczej wśród młodych nie znajdzie już poparcia. To już jest już coś, co się skończyło. No prezydent Nawrocki w kampanii, no, on dotarł jakoś do młodych albo przejął młodych wyborców Konfederacji, tak to się sprawdziło. Na pewno tak, na pewno tak, dlatego bardzo często właśnie mówiło się, że ma to być ten nowy przywódca prawicy. No pytanie, czy to nie było trochę na wyrost? I pytanie, czy takie poparcie, znaczy czy to się w ogóle przełoży na Prawo i Sprawiedliwość, bo moim zdaniem to się bardziej właśnie przełoży na Konfederację i Konfederację Korony Polskiej. Właśnie w szczególności w stosunku do osób, które obserwują gdzieś te podcasty, gdzieś obserwują w mediach społecznościowych to, co dzieje się wokół Korony Polskiej. Pytanie, czy Korona Polska na tyle sformułuje swoje listy wyborcze, które będą atrakcyjne, bo... Dla, dla młodych wyborców. Czy rzeczywiście oni tam odnajdą tych ludzi, na których będą chcieli zagłosować? Bo to jest też ciekawostka, czy poza Grzegorzem Braunem mamy tam takie środowiska, które te listy wypełnią i które rzeczywiście, na które rzeczywiście młodzi ludzie będą chcieli głosować. No dobrze, to przejdźmy do słynnych dwóch kolacji w tym tygodniu, które się odbyły. Najpierw, najpierw kolacja w, w mieszkaniu europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana był tam obecny prezes Kaczyński, Mateusz Morawiecki, no wszystko po to, żeby się, żeby ten konflikt, no żeby się porozumieć mówiąc wprost, żeby porozumiał się Morawiecki z, z prezesem Kaczyńskim, a propos Stowarzyszenia Rozwój Plus, mieliśmy także drugą kolację, kolację z Morawieckim oraz z Czarnkiem prezesa Kaczyńskiego. Czy to jest już koniec wojny w Prawie i Sprawiedliwości, czy to jest zawieszenie broni tylko? Można powiedzieć, Pan że to dobra. jest zawieszenie broni. Można też powiedzieć, że te dwie kolacje czy spotkania miały trochę inny wymiar. Pierwsza kolacja to była, można powiedzieć, dwa monologii. I z jednej strony każdy z oponentów, czyli Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, przynieśli, jak to się ładnie mówi, kwity, Morawiecki powoływał się na badania, które pokazywały właśnie, że jego koncepcja oznacza dla PiSu przynajmniej 30%, a koncepcja gdzie pójdziemy na prawo Czarnka to jest 15%. Z kolei Czarnek też mówił o nielojalności, podawał, pokazy czy wręcz pokazywał przykłady, według relacji miał wydruki z różnych mediów społecznościowych. Więc tutaj na nastąpiło bardzo silne starcie i, i można powiedzieć, że Prezes wystąpił trochę w roli arbitra, ale stojącego bardziej po stronie przemysłowa Czanka. i to było jakby taka, takie zagrożenie, że jeżeli Morawiecki rzeczywiście się, mówiąc kolokwialnie, nie uspokoi, jeżeli będzie rozwijał to stowarzyszenie, to, to, to oznacza groźbę tego właśnie, że jego ludzie nie znajdą się na listach, co było oczywiste zresztą dla Morawiecki. Ja myślę, że on nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą kolację, no to ona miała już troszeczkę inny przebieg. To już była jakby próba takiego trochę kontrolowanego rozejmu, ale przy, ja bym to przyrównał, że z jednej strony na wierzchu widzieliśmy truskawki, pistacje, a gdzieś pod tymi stołami chyba pistolety, które są nabite, może, noży, jeszcze, może jeszcze nieodbezpieczone, tak? ale gdzieś tam... To jest, to jest rozejm, który w jakimś sensie jest wymuszony i jest to rzeczywiście z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości nie rozwiązanie pro problemu, tylko odleczenie tego problemu, bo ten problem będzie narastał i ja nie wierzę w, taki, w taką sytuację, że nastąpi trwały rozejm. Gdzieś te podskórne walki będą nadal trwały, walkę przede wszystkim o wpływy w partii. No i Morawiecki no, musi przygotowywać się na różne scenariusze. Myślę, że on rozważa również taki scenariusz, gdzie wychodzi z PiSu. Oczywiście to nie jest moment teraz, ale jeżeli nie dostanie to, czego chce, czyli swoich ludzi na dobrych miejscach biorących do Sejmu i też pewnie jakieś miejsce w Senacie, to, to ten rozłam nastąpi. Znaczy, ja nie wierzę w taki scenariusz, że w tej chwili wszyscy będą się nagle nagle się pokochają. To jest tylko i wyłącznie taktyczne. Rzeczywiście z punktu widzenia prezesa jest to jakiś sukces, no bo on niejako zmusił przede wszystkim Morawieckiego do tego, żeby zaakceptował Czanka jako lidera, ale bardziej w, te, w takim kontekście, żeby go nie atakował, tylko ataki skierował na rząd Tuska, a jednocześnie Morawiecki uzyskał jakąś koncesjonowaną autonomię, to znaczy Stowarzyszenie Rozwój Plus, które będzie niejako w grupie ekspertów, będzie kontrolowane przez PiS. Natomiast czy ten rodzaj będzie trwały, to się dopiero okaże. Pe pewnie to nie jest moment na dokonywanie jakiegoś, jakichś radykalnych ruchów przez Mateusza Morawieckiego. On doskonale sobie zdaje z tego sprawę. No, ale być może ten temat odżyje na początku przyszłego roku, gdzie będzie już trzeba podejmować ostateczne decyzje co do tego, czy wystartować samemu, czy Wspólnie z pisem. Chociaż nie sądzę, żeby to był wymarzony scenariusz dla Morawieckiego, żeby to... tworzyć własne ugrupowanie. Mhm. Ale jeżeli będzie musiał, to pewnie tak zrobić. I pani doktor, czy sądzi pani, że do rozłamu dojdzie, czy jednak na... uspokoiło się na razie? Pytania są... Pytanie jest kilka. Pierwsze pytanie to jest odwaga pana Morawieckiego, na ile będzie potrafił postawić na swój własny projekt, bo biorąc pod uwagę osoby, które są zgromadzone wokół niego... To być może jest w stanie zabezpieczyć sobie struktury, które są kluczowe przy wyborach, więc być może taki projekt a, zaistnieje. Ja bym zwróciła też uwagę na osoby, które zostały, m, które są w tym stowarzyszeniu. To są osoby, które generalnie są chociażby niezadowolone z tego, co zadziało się po takim, takiej reformie struktur właśnie Prawa i Sprawiedliwości. To są dziś bardzo czasami zasłużeni politycy, którzy zostali zmuszeni do oddania władzy w regionach, więc to są myślę takie bardzo silne ambicje, silne emocje i dlatego ja nie wierzę też w rozejm. Ja myślę, że to jest bardziej takie, taka, taka wizerunkowe pokazanie, że jesteśmy jednością, natomiast myślę, że tam już jedności dawno nie ma, no więc właśnie to jest ta odwaga Morawieckiego. Druga kwestia to jest dla mnie to, czy prawo i sprawiedliwość e, będzie poszukiwało m, swoich wyborców tam, gdzie moim zdaniem trochę już ich bezpowrotnie straciło czyli właśnie ta koncepcja przemysłowa czarnka i pójścia mocno na prawo. No i trzecia kwestia czy być może cała partia nie powinna jednak e, zmienić swoi, swojego pomysłu na funkcjonowanie i odejścia od takiego zwarcia, które póki co jest oczywiście korzystne, bo wszyscy interesujemy się dzięki temu politykom i e, mamy te, te zwarcie dwóch tytanów, można powiedzieć. Natomiast czy rzeczywiście na ile Polacy są w stanie wytrzymywać już to zwarcie, które cały czas obserwujemy w takim silnym konflikcie i czy Polacy nie będą zmęczeni polityką. E, no i tutaj jak tę koncepcję przełożyć teraz na kampanię wyborczą. No i zobaczymy, jak, jak ta koncepcja właśnie zostanie przełożona. Ja szczerze powiem na miejscu Mateusza Morawieckiego. Chyba jednak bym zaryzykowała i stworzyła coś kompletnie nowego, bo moim zdaniem gdzieś poza właśnie tworzeniem narracji, konfliktów, i takich bardzo silnych konfliktów, ja myślę, że gdzieś Polakom jednak brakuje, albo przynajmniej części Polaków brakuje takiej merytorycznej dyskusji. Um, też dobrze, z, dobrze zorientowanej, dobrze zorientowanej na konkretnego wyborcę, bo no, gdzieś nie dyskutujemy o takich naprawdę istotnych kwestiach. Gdzieś zagubiliśmy się w różnych narracjach i myślę, że gdyby Mateusz Morawiecki stworzył tego rodzaju projekt, myślę, że miałby poparcia. Pytanie, raczej biorąc... jest przestrzeń właśnie, Pani doktor, na taką partię. Ja, myślę że, ja myślę, że nie wiem, czy to jest przestrzeń na partię, ale na pewno na próbę znalezienia, no przecież Polska 2050 też opierała się poniekąd na tym, na tej, na tym konflikcie i odnalezieniu tej przestrzeni. Myślę też, że Mateusz Morawiecki, proszę zwrócić uwagę, też sądował jakby inne środowiska, no bo przecież tam puszczał oko do polskiego stronnictwa ludowego. Jakkolwiek polskie stronnictwo ludowe nie zarzekałoby się, że nie jest w stanie pójść w jakiejś koalicji z Mateuszem Morawieckim, to uważam, że też... Y Podskórnie w polskim stronnictwie ludowym, biorąc pod uwagę ich sondaże i to, że stracili też swoich wyborców młodych, młodych rolników na rzecz Konfederacji, czyli właśnie tą, tę część przedsiębiorców młodych na wsiach, myślę, że też mają problem z tym i poszukują nowego wyzwania. Więc myślę, że jakkolwiek gdzieś to jeszcze jest bardzo mocno we mgle, ale jakiś taki kształt myślę, że jest w stanie Mateusz Morawiecki wypracować. No wczorajszy sondaż cbos 6% daje nowym, nowemu bytowi, nowej partii Morawieckiemu. Czy to jest realne 6%? Czy to jest jakiś efekt świeżości? czy jakkolwiek bardzo, to bardzo trudno powiedzieć, analizując jeden sondaż, jeżeli jest pewien trend. Wcześniejszy dawał 5%. No właśnie, jeżeli można powiedzieć po, po trzech czy więcej sondaży można już wyciągać jakieś wnioski, też wiele zależy od tego jak się postawi pytanie w takim sondażu. Natomiast wracając właśnie do tego o czym mówiła pani doktor, czyli taka można powiedzieć tęsknota Polaków za merytoryczną ważną dyskusją o ważnych sprawach dla Polski. To jest pewien paradoks, bo z jednej strony, owszem, tęsknimy za tym i mówimy, że w polityce są tematy zastępcze, a z drugiej strony żyjemy tymi tematami zastępczymi, karmimy się konfliktem I moim zdaniem przy takim starciu naraci, narracji i kwestii, które porusza Przemysław Czarnek z, z taką technokracją Morawieckiego, no Morawiecki jest w dużo gorszej sytuacji. No bo te tematy nie są, mówiąc kolokwialnie, nie grzeją tak w debacie publicznej, jak kwestia jakichś konfliktów personalnych, czy często rzeczy, którymi żyjemy przez kilka dni, ale cały czas te konflikty się pojawiają i ta polaryzacja działa na korzyść największych ugrupowań, ona działa na korzyść Koalicji Obywatelskiej bardzo mocno, z drugiej strony na korzyść PiSu. PSL się przekonał o tym właśnie próbując gdzieś tam być w środku. Polska 2050 też się przekonała, że jest bardzo trudno budować jakby taką partię środka i myślę, że Morawiecki sobie z tego zdaje sprawę. Jeżeli on zdecyduje się na tworzenie jakiejś, jakiegoś ugrupowania, a można by nawet powiedzieć nie tyle ogrupowania, co komitetu wyborczego, to może być właśnie taka, taki sojusz taktyczny, jaki miał miejsce pomiędzy Polską 2050 a PSL. em no W tej chwili tym potencjalnym partnerem pytanie, czy PSL będzie chciał. Na razie się zarzeka, że nie, ale wszystko jest możliwe. To jest właśnie PSL i być może jeszcze jakieś inne środowiska. I wtedy rzeczywiście ta lista ma szansę, bo jeżeli ten trend pięcioprocentowy powiedzmy się utrzyma, to Morawiecki też doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że mając 5%, można nie wejść, a można też wejść i mieć mniej posłów niż gdyby mieć gwarantowane miejsca na, na liście PiSu. Więc tutaj jest, na pewno będzie dokonywał tej kalkulacji i ta decyzja nie została podjęta, bo takiej decyzji się nie podejmuje definitywnie. Podejmuje się decyzje kierunkowe i myślę, że kierunkowa decyzja o wyjściu jest, ale jednocześnie, gdyby PiS zapewnił Y, miejsca biorące i te byłyby zapewnienia wiarygodne, no bo w polityce można wszystko obiecać, no to wtedy Morawiecki pewnie nie zdecyduje się na to wyjście, a będzie cały czas traktował stowarzyszenie jako swego rodzaju straszak i taką polisę na, na życie polityczne, można tak powiedzieć, że, że to jest dla niego taka, taka, taka polisę, bo jakby bez tego, bez zaplecza y, utrata Morawieckiego byłaby może jakimś y, ciosem w PiS, ale PiS nie może sobie pozwolić na utratę Morawieckiego i 30 parlamentarzystów. Chociaż podejrzewam, że gdyby doszło do takiej decyzji, no to z tej grupy 30-40 parlamentarzystów mogłoby być mniej, które zdecyduje się na odejście. Ale to jest właśnie w tej chwili taka decyzja, którą Morawiecki jeszcze nie podjął i pewnie będzie podejmować dopiero w przyszłym roku. No dobrze, kolejnym z tematów w tym tygodniu, ale to nie tylko w tym tygodniu, od wielu, wielu dni jest kwestia zonda krypto i ten spór Pałacu Prezydenckiego z rządem wokół, wokół rynku kryptowalut i tego, że ten rynek jest wciąż nieuregulowany. Wina prezydenta czy wina rządu, że ten rynek kryptoaktywów jest wciąż nieuregulowany, pani doktor? Zależy kto to przedstawia. Wiadomo, że jeżeli tutaj oba pałace idą na zwarcie, no to pan prezydent będzie mówił, że zdecydowanie wina rządu, a rząd będzie przedstawiał to jako wina prezydenta. Pytanie o konsekwencje, o konsekwencje upadku tej giełdy, bo bądźmy szczerzy, tutaj akurat może się zdarzyć tak, że pieniądze stracą ci, którzy są potencjalnymi wyborcami konfederacji, którzy mają dużą sympatię do pana Nawrockiego, który zawetował ten, jak to się przedstawia, przeregulowaną ustawę, no i jeżeli tego rodzaju spora grupa wyborców albo obserwatorów tego rynku rzeczywiście dostanie po kieszeni, no to jakie będą tego konsekwencje? Dlatego, że Polacy też bardzo często, może nie jest to jakaś reguła, ale bardzo często biorą pod uwagę kwestie finansowe, a tego rodzaju afera i to taka bardzo związana też z różnymi środowiskami i politycznymi, i środowiskami sportowymi, i też em, takich kwestii właśnie charytatywnych. Myślę, że to może się odbić bardzo szerokim echem właśnie w, w, w politycznie, czyli jak to rzeczywiście zostanie sprzedane politycznie. No i myślę, że to najbliższe dni pokażą, bo jeżeli faktycznie tak się stanie, że ci ludzie stracą pieniądze, a już mówi się o tym, że te straty mają być bardzo duże, no to myślę, że tutaj nawet nie będzie wchodziło o kwestię, kto jak to jak, co przedstawi, tylko po prostu ludzie zaczną zmieniać swoje sympatie polityczne w momencie, kiedy krótko mówiąc no, stracą pieniądze. I pan doktor, kto na tej wojnie zyskuje, jak to traci? Pałac prezydencki czy rząd? No w tej chwili bardziej traci PiS czy ośrodek prezydencki, ale wokół tej afery, czy wcześniej ustawy o kryptoaktywach, narosło wiele mitów. Dlatego, że ta ustawa była pre prezydowana bardzo, bardzo długo kilkanaście miesięcy w sytuacji, kiedy można było w prosty sposób implementować tą dyrektywę Unii Mika, bo o to w gruncie rzeczy chodziło w tej ustawie. I to doprowadziło do sytuacji, w której większość giełd kryptowalut, które były aktywne w Polsce, one zdecydowały się na rejestrację w innych jurysdykcjach, co niesie pewne konsekwencje. To znaczy, niezależnie od tego, czy ta ustawa byłaby, czy nie, to i tak zonda krypto byłaby zarejestrowana w, w Estonii, czy w innym państwie, dlatego że ona... Mm, mm, e, Pamiętajmy, że no, nie byłaby zgoda KNF-u na, na, na rejestrację tego podmiotu w Polsce. Było bardzo dużo zastrzeżeń wcześniej. I w ogóle fakt, że ta ustawa była procedowana tak długo spowodowało, że giełdy, które, dla których czas jest bardzo ważny, i tak się zdecydowały zarejestrować w innych krajach. I to ma konsekwencje o tyle, że w ramach regulacji unijnych e, oznacza tak zwane paszportowanie, czyli te giełdy mogą być aktywne w dowolnym państwie, ale nie ma nadzoru tego państwa, czyli KNF nie będzie sprawował nadzoru i to tylko potęguje problem, bo e, gdyby, te, gdyby stworzyć w Polsce korzystne regulacje dla rozwoju sektora kryptoaktywów, to nie oznacza to, że do takich afer by nie dochodziło, ale przynajmniej mielibyśmy regulatora, który by nad tym czuwał. A w takiej sytuacji i tak Polacy korzystają z tych giełd kryptowalutowych, ale polski rząd, polski nadzorca, czyli KNF nie ma nad tym żadnej kontroli. I to jest właśnie dramat. I tutaj trudno powiedzieć... Że, że winę za to ponosi tylko prezydent, bo prezydent zawetował tą ustawę, mając do niej zastrzeżenia, myślę, że sytuacja mogłaby być trochę inna, gdyby rząd właśnie stworzył regulacje bardziej korzystne dla rozwoju tego sektora fintechowego, ale jednocześnie był, byłby silny nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Tylko, że tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Komisja Nadzoru Finansowego wcale nie chciała nadzorować giełdy, bo to jest duże ryzyko, prawda? Dużo łatwiej jest nadzorować Pan. takie instytucje, które są stabilne na rynku, niż nadzorować giełdy. W związku z tym, no, doszło do, do takiej sytuacji. Cała złożoność tego powoduje, że warto na to spojrzeć z szerszej perspektywy, a co do, do środków utraconych na giełdzie. Pewnie będą roszczenia w kierunku Skarbu Państwa, już w tej chwili podnoszą się różne głosy. Natomiast, no, to jest też kwestia, moim zdaniem, szeroko zakrojonej edukacji. Niestety wiele osób wchodzi na ten rynek, nie mając zielonego pojęcia o tym, że właśnie jeżeli trzyma się środki na giełdzie, trzeba się liczyć z dużym ryzykiem, zwłaszcza jeżeli to jest mała giełda, niedazwzorowana i tak dalej, tak dalej. To są w, to jest jakby cały szereg okoliczności, które wymagają bardzo dużo, dużej edukacji ekonomicznej, które mam wrażenie, że wielu Polakom brakuje, a później rzeczywiście powstają dramaty w sytuacji, w której ktoś poświęca wszystkie oszczędności, angażuje w kryptowaluty, czasami nawet zapożycza się. To są po prostu sytuacje, które nie, Gdyby była odpowiednia edukacja ekonomiczna, nie powinny mieć miejsca. Jeżeli ktoś aktywnie inwestuje w takie... w kryptoaktywa, no musi się liczyć z, z utratą tych środków i najlepiej jest wtedy angażować takie środki, których ktoś się nie boi utracić. Ale oczywiście na to się nakłada cały kontekst polityczny i nie mam żadnych wątpliwości, że ta sprawa będzie wykorzystywana politycznie, bo taka jest natura polityki i ona daje oczywiście pewną amunicję rządowi, ale z drugiej strony daje amunicję PiSowi i ośrodkowi prezydenckiemu, żeby właśnie atakować rząd za dosyć jakby bardzo powolne tempo implementacji dyrektywy Mika. No wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek sugerował, sugerował wręcz podkreślał, że możliwe jest, że istnieje jakiś parasol ochronny poprzedniej władzy, czyli Prawa i Sprawiedliwości nad tym rynkiem kryptoaktywów. No i dlaczego PiS tego nie uregulował, pytał się Waldemar Żurek. Pani no to, to już jest właśnie wykorzystywanie tego politycznie, bo ja się zgadzam, że to jest bardzo mm, trudna sytuacja. Z drugiej strony ja myślę, że mm, to co jakby pociągnąć ten wątek na temat tego, że KNF nie ma ochoty e, być tutaj nadzorcą tego rodzaju instrumentów finansowych i tego rodzaju giełd, to jest związane z to, że wokół kryptowalut też mamy takie kwestie jak no nie do końca zorientowane finansowanie. Wiemy, że te giełdy faktycznie finansują albo finansują nielegalne też interesy. Wiemy, że służby specjalne też wykorzystują tego rodzaju y, walutę. Więc myślę, że tu jest naprawdę bardzo wiele wątków, które są y, trudne. I to myślę, że dla jednej i dla drugiej strony, mówię tu o Pałacu Prezydenckim i o stronie rządowej. Waldemar Żurek teraz myślę, że bardzo mocno zarysowuje swoje stanowisko, dlatego że badania wyborców Koalicji Obywatelskiej mówią, że takim pierwszym punktem, który jest rozczarowujący dla koalicji, to jest to, że jednak nie doszło do rozliczeń, które były bardzo silnie obiecywane przez Donalda Tuska w kampanii. No i Waldemar Żurek mierzy się w tej chwili właśnie z tymi rozliczaniami. Jest na pierwszej linii, można powiedzieć, obstrzału wyborców Koalicji Obywatelskiej i pewnie dlatego używa tego rodzaju bardzo silnych argumentów. No pytanie, czy one mają rzeczywiście odzwierciedlenie w rzeczywistości. Natomiast kryptowaluty, no jest to oczywiście edukacja z jednej strony tak, z drugiej strony Polacy, mam takie wrażenie, że nie tylko Polacy, gdzieś ta, ta przysłowiowa chciwość jest, jednak jest naturą ludzką. I duże kryzysy zaczęły się od tej chciwości, bo i kryzys 2008 roku zaczął się od chciwości i tego rodzaju funkcjonowanie na giełdach, kiedy można bardzo dużo zarobić i gdzieś jest to poza polskim systemem, kusi i to bardzo no i czasami właśnie kusi osoby, które nie do końca mają pojęcie o tym, jak funkcjonować na takich giełdach. I stąd te straty, myślę, że będą mocno wykorzystywane i w takiej narracji one będą bardzo często się pojawiać i konsekwencje tego również mówił o tym Waldemar Żurek, że próbuje wykorzystać to, co się stało jakby do tego, żeby przekonać wyborców Koalicji Obywatelskiej, że jednak te rozliczenia są w toku i cały czas podtrzymuje, można powiedzieć, tę gorącą temperaturę wokół rozliczeń. I pan doktor Sergiusz Trzeciak, czy uważa pan, że jest w ogóle jakaś szansa na kompromis w sprawie kolejnej już ustawy o kryptoaktywach? O tym, żeby pałac duży z pałacem małym się porozumiały i no, wypracowały jakiś wspólny kompromis? Są próby z jednej strony, środowisko Polska 2050 i pan poseł Adam Gomowa, który założył parlamentarny zespół do, do spryp, spraw kryptoaktywów. W tej chwili jest projekt ustawy. Są również inicjatywy strony klubu Centrum i Ryszarda Petru, który również przygotowywał swój... Znaczy ja uważam, że to byłaby dobra, dobra sytuacja, w której ta ustawa byłaby uchwalona. Natomiast pamiętajmy, że niezależnie od tego, nawet jeżeli będziemy mieć ustawę i będziemy mieć nadzór, czy to KNF-u, czy były również pomysły żeby to był inny nadzorca, tak, żeby stworzyć um, alternatywny nadzór, to pamiętajmy, że to nie rozwiąże problemu, bo w sytuacji, w której te giełdy i tak są paszporto i tak są zarejestrowane w innych jurysdykcjach, e, które mają bardzo korzystne regulacje, to jest Słowenia, e, Austria, e, Litwa, Estonia i jeszcze pewnie parę innych, parę innych jurysdykcji, to one i tak się nie przeniosą do Polski, tak? Dlatego i tak będziemy mieli do czynienia z sytuacjami, gdzie co jakiś czas może wybuchać afera, może nie na skalę zonda krypto, ale może... I my nie będziemy mieli na to wpływu, tak? Natomiast no, pamiętajmy, że sytuacja zonda krypto była bardzo specyficzna, dlatego że osoby, które wiedziały cokolwiek na temat rynku, znały historię, Znały historię Sylwestra Suszka, zaginięcia, więc jakby ta cała historia z sądą krypto powinna wielu osobom dać do myślenia. I często właśnie chcemy, żeby ktoś inny za nas myślał i uważamy, że jeżeli jest jakaś bardzo popularna twarz, piłkarz, celebryta, czy inne osoby, które reklamują, czy, czy jest reklama telewizyjna, to znaczy, że ta instytucja jest wiarygodna. A sytuacja właśnie była taka, że osoby znające ten rynek właśnie często e, dziwiły się, jak to jest możliwe, że taka w gruncie rzeczy mała giełda wydaje tyle pieniędzy na reklamę, na promocję spor sportową, stając się... E, e, sponsorem, nie wiem, Juventusu Turyn, czy, czy Raków Częstochowa, czy jeszcze inne podmioty były. Jak to jest możliwe? I teraz, jeżeli ktoś zaczyna łączyć kropki i zadawać sobie te pytania, no to być może powinien zastanowić się, czy to jest właściwe miejsce, żeby lokować tam własne środki. Ja bardzo współczuję wszystkim osobom, które straciły tam środki, ale jednocześnie wydaje mi się, że właśnie zabrakło takiej Refleksji ze strony tych osób i obserwowania y, rynku i nadmiernego zawierzenia w, no, w reklamę po prostu. No, to jest. Y, no, nie możemy przyjmować założenia, że skoro popularny piłkarz czy celebryta coś reklamuje, to znaczy, że to jest. Coś, co powinniśmy bezgranicznie wierzyć i lokować tam oszczędności całego życia. No to jest po prostu, delikatnie mówiąc, naiwność. No dobrze, zostało nam cztery minuty do końca programu. Na koniec, czy koalicja rządząca rozbije się o minister klimatu Paulinę Henning-Kloskę? Już w czwartek jest głosowanie w, w sprawie pani ministry. Nie, Pani myślę, że się, że się nie rozbije. To jest też pokłosie gdzieś tego serialu brazylijskiego, który oglądaliśmy wokół Polski 2050 i starcia y, dwóch przywódczyń, które zupełnie nie mogły się dogadać. No i myślę, że to jest raczej kwestia osobowościowa i taka mm, też kwestia związana z tym, że pan premier bardzo mocno okazuje taką niechęć pani Pełczeńskiej na łącz. Myślę, że to już naprawdę przebija się bardzo silnie do opinii publicznej. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby tutaj miało dojść do rozłamu koalicji. Myślę, że premier Donald Tusk ma to wszystko przekalkulowane, policzone i na pewno jest zorientowany na zwycięstwo w tej sprawie. I pan doktor? Ja myślę, że też Paulina Henikloska utrzyma swoje stanowisko, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby doszło do takich pojedynczych incydentów typu zamknięcie się w toalecie jednego z posłów czy posłanek Polski 2050, ale są też osoby jak Bartosz Romywicz, które mówią wprost, że nie poprą, ale wydaje mi się, że może być większa absencja ze strony właśnie części posłów Polski 2050. No takie, e, jakby nie sądzę, żeby tutaj gremialnie zagłosowali przeciw, ale być może to będzie taki... No Marek Sawicki z psl naczelny krytyk y, ministry Kloski. Y, no, y, Pytanie jak się no, zachowa, jak przyjdzie co do czego, tak? jak przyjdzie głosowanie. Pamiętajmy, że te konflikty byłyby bardzo silne, chociażby miłoż motyka, minister energii bardzo mocno tutaj rywalizował, z, więc jakby on, ona ma problem jakby wewnętrznej popularności nawet we własnym ugrupowaniu, bo to też jest jakby wyzwanie z punktu widzenia. Natomiast no jest duża niechęć deklarowana ze strony niektórych polityków wewnątrz koalicji, ja już nie mówię o opozycji. Natomiast w takich sytuacjach no to często ktoś głosuje, ale się nie cieszy, prawda, z zaciśniętymi zębami, no bo tego nakazuje logika trwania koalicji. Myślę, że tutaj koalicja będzie w przeważającej większości lojalnie głosować. Pytanie, czy, czy nie dojdzie do jakichś takich absencji, bo tego jeszcze nie wiemy. Polska 2050, pani ministra Pełczyńska Nałęcz, wzywa panią Henik Kroskę, żeby przyszła na klub Polski 2050. Powinna? Przyjść? No myślę, że to jest takie trochę bardziej wizerunkowe. tak, tak Natomiast no, nie wiem, czy powinna przyjść, to, to już jakby jej do końca jest decyzja. Myślę, że nie powinna jednak, um, ale to jest bardziej już takie wskazywanie pani Pełczyńskiej na Łęcz, której naprawdę bardzo ciężko myślę jest w tej koalicji i również coraz trudniej jest jej we własnym środowisku, bo faktycznie widać wyraźnie, że ten rozłam, który nastąpił, no myślę, że to jest taka duża porażka Pełczyńskiej na Łęcz i w ogóle i wizerunkowa i taka też polityczna. Myślę, że to jest główny problem, dlatego teraz bardzo chcę zaistnieć i bardzo chcę pokazać, że jednak ma coś do powiedzenia. To co z Polską 2050 się stanie, panie doktorze, już na koniec? No w sondażach no, cienko przędą, mają tam jeden, maks dwa punkty procentowe. No to jest poważny problem, bo myślę, że w przypadku Centrum też jest próba budowania jakiejś formacji, ale tam jest zawsze potencjalnie szalupa ratunkowo w postaci dołączenia do koalicji na listach Koalicji Obywatelskiej. Natomiast w przypadku Polski 2050 to jeżeli Polska 2050 nie przejdzie do jakiejś wielkiej ofensywy medialnej, co będzie bardzo trudne, to, to ten los jest jakby już, już policzony. Myślę, że może dojść do takiej sytuacji, że będą jeszcze jakieś transfery i pojedynczy posłowie czy posłanki gdzieś tam znajdą swoje miejsce. Natomiast jako szyld partyjny ja bym nie dawał tutaj wielkich szans na przetrwanie. No chyba, że dojdzie do jakiegoś nadzwyczajnego przetasowania, ale takie okoliczności w polityce są niezwykle rzadkie. Bardzo Wam dziękuję. Pani doktor Agnieszka Zaremba-Politolożka. Dziękuję bardzo. Oraz pan doktor Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kamil Szewczyk. Kłaniam się. To był Pałac kontra Pałac i zapraszamy w kolejną sobotę. Miłego weekendu. Pałac kontra Pałac.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 Lidl, to się opłaca. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie.